Podcast Real Karta Polaka, odcinek trzydziesty pierwszy. Cześć moi drodzy, jak się macie? Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na podcast, w którym mówimy o karcie Polaka, o tym jak przygotować się do rozmowy z konsulem. Mówimy też o rzeczach związanych z kartą Polaka, z przenosinami do Polski, o pracy i o wszystkim co Was interesuje, a ja mógłbym Wam w tym pomóc. Jeśli szukacie materiałów, które pomogą Wam przygotować się do rozmowy z konsulem, to zapraszam Was na kurs, który przygotowałem. Kurs znajdziecie na stronie realkartapolaka.com Wystarczy zarejestrować się i można korzystać z kursu. Przygotujecie się w ten sposób z historii Polski, z geografii. Opowiadam o znanych osobach, znanych Polakach, rzeczach, o które często jesteście pytani podczas rozmowy kwalifikacyjnej na kartę Polaka. Kochani, dziś chciałbym opowiedzieć trochę o rynku pracy dla pielęgniarek w Polsce. Myślę, że wiele osób może być zainteresowanych podjęciem pracy jako pielęgniarka albo pielęgniarz w Polsce. Dlaczego chcę o tym właśnie mówić? Bo teraz... Właśnie mówi się o tym dużo w Polsce. Nasz minister zdrowia, Zbigniew Król, powiedział w Sejmie, że rząd chce umożliwić, a raczej chce ułatwić um, możliwość zatrudnienia pracowników medycznych z krajów Europy Wschodniej. Jak sytuacja wygląda teraz? Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie mają z tym żadnego problemu, ponieważ system kształcenia pielęgniarek w Polsce jest kompatybilny z wymaganiami unijnymi. Niestety system kształcenia pielęgniarek na Ukrainie jest inny niż w Polsce i Unii Europejskiej i z tego wynikają pewne problemy. Jeśli ktoś chce pracować w tym zawodzie, to musi spełnić wszystkie wymagania kwalifikacyjne. Problem jest w tym, że w Polsce ta grupa zawodowa ma poziom wykształcenia wyższy. Jest, na, jest to wykształcenie wyższe, a w krajach Europy Wschodniej jest to poziom wykształcenia średni. Z tego powodu rząd chce wprowadzić większą elastyczność w podejmowaniu decyzji przez dyrektorów szpitali. Na razie oczywiście nie ma jeszcze żadnych konkretnych przepisów. Przede wszystkim ułatwienia mają dotyczyć osób z kartą Polaka. Muszę wam powiedzieć, że w Polsce temat pielęgniarek jest bardzo gorący. Wiele osób wykształconych w tym zawodzie wyjeżdża do krajów Unii Europejskiej, oczywiście ze względu na wyższe zarobki. W związku z tym w Polsce wciąż jest za mało pielęgniarek, położnych, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Te lukę mogłyby wypełnić osoby np. z Ukrainy i Białorusi. Jednak wymagania dotyczące kwalifikacji do pracy uniemożliwiają zatrudnianie tych pielęgniarek w polskich szpitalach. Rząd chciałby yy, złożyć odpowiedzialność za zatrudnienie pielęgniarek na ręce dyrekcji szpitali. Z tego co słyszałem, związki zawodowe pielęgniarek nie są zadowolone z tego pomysłu. Mówi się o tym, że nastąpi dezorganizacja, ponieważ decyzja dyrektora może być różna. Ta sama pielęgniarka może być przez jednego dyrektora przyjęta do pracy, a przez innego nie. W Polsce od wielu lat brakuje pielęgniarek, więc... Wprowadzono nowy zawód, który nazywa się opiekun medyczny. Opiekun medyczny. Podjęcie pracy w tym zawodzie nie wymaga takiego samego wykształcenia. Nie wymaga wykształcenia wyższego. Jest to wykształcenie średnie, na poziomie średnim. Ale płace są o wiele niższe, więc jest bardzo mało chętnych do pracy w tym zawodzie. Teraz rząd myśli, jak ściągnąć pielęgniarki z Ukrainy do Polski i być może te pielęgniarki będą pracować jako właśnie opiekunowie medyczni. Ale w statystykach będą występować jako pielęgniarki. Nie wiem, to tylko moje przypuszczenie. Sytuacja jest taka, że mamy za mało pielęgniarek, a jednocześnie pielęgniarki są niezadowolone z zarobków i uciekają z Polski a w tym samym czasie nie można zatrudnić pielęgniarek ze wschodu właśnie ze względu na wymagania kwalifikacyjne. Pielęgniarka, aby mogła być zatrudniona, musi przedstawić dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Potrzebne więc będzie uzupełnienie wykształcenia przez kandydatów ze wschodu. Nie wolno również zapomnieć o... Doskonałym porozumiewaniu się w języku polskim Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa Ponieważ praca pielęgniarki To bezpośredni kontakt z pacjentem I osoby, które będą znały język Na pewno będą preferowane Jestem ciekawy Czy są wśród Was pielęgniarki Osoby, które chciałyby pracować tu w Polsce W szpitalu jako pielęgniarki Napiszcie, co o tym myślicie, jestem bardzo ciekawy. A na dziś to już prawie koniec, to już prawie wszystko. Jeszcze tylko przypomnę, że zapraszam Was na stronę realkartapolaka.com Tam czeka na Was kurs, który pomoże Wam przygotować się do pracy, raczej do rozmowy z konsulem. Zapraszam serdecznie. A na dziś to już wszystko. Dziękuję za dziś i zapraszam następnym razem. Cześć, papa. Pa. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkarta